Witamy wszystkich bardzo serdecznie w piątym już odcinku Chińskich Bajek. Ja mam na imię Mieszko, a wraz ze mną jak zwykle Tomasz i Paweł. Witam Was bardzo serdecznie. Cześć. Cześć. I myślę, że rozpoczniemy z przytupem od ostatniej ankiety JPF-u. JPF z racji tego, że od dłuższego czasu już wspominał o tym, że chce wydać Fairy tale i jakby to wydanie przełożyło się też z racji wykupienia licencji na Shingeki no Kyojin i tam miało być jeszcze badanie rynku właśnie sprzedażą Shingeki no Kyojin, od razu wrzucił jakby ankietę y jako serię, która miałaby zastąpić Fairy Tale. i jak rozpatrujecie panowie na tę serię? Ja się jaram bardzo i mam nadzieję, że magii zostanie wydane w Polsce a jak nie magii to Heikyu a reszta w ogóle mnie jakoś nie interesuje za bardzo hmm. Higurashi oglądałem anime i fanem nie zostałem. A jaki był ten, os jeszcze jeden tytuł? No Okie właśnie zgubiłem linka. Tokio ogólnie. A, no no to to jeszcze przede mną anime, więc nie mam, nie mam na ten temat zdania. Ale fajnie, że wydają coś, co... Znaczy, że jest szansa na wydanie czegoś, co właśnie wychodzi aktualnie w Japonii jako serial animowany. Byłoby miło. Tylko to, że u nas będzie pół roku obsuwy, tak? bo to jest chyba połowa 2015 ma wyjść ten tytuł. Ale nadal. Nie jest źle. Dobrze, no że na razie na dzieje. stronie JPF-u nie ma dalszych zapowiedzi niż do końca po prostu roku 2014. No ja na hmm. przykład w kwestii tych czterech tytułów najbardziej, nie wiem, może to jest kwestia tego, że właściwie jest to dosyć świeży temat, ale bardzo bym chciał Haikiu. Ja zawsze, od zawsze mówiłem, że bardzo chciałbym, żeby na polskim rynku było więcej tytułów o tematyce sportowej i bardzo mnie cieszy, że będzie Kuroko i chciałbym, żeby był Haikyuu. Co prawda, no oczywiście nie doczekam się niektórych tytułów, jak wspomnianego już nas, przez nas we wcześniejszych odcinkach Giant Killing, czy Tsubasy, który również był wspomniany. E, ale, ale tak, my może wydamy. Kiedyś jak się nam uda, to my wydamy. Ale Haiku bym chciał, magii słyszałem właściwie chyba same superlatywy na temat tej serii, cały czas jest przede mną, więc nie mam żadnego pojęcia i prawdopodobnie, jeżeli bym nie obejrzał do momentu wydania, to bym kupił pierwszy dom z ciekawości. Tokyo Ghoul raczej nie jest to seria, na którą bym chciał wydawać pieniądze, chyba że naprawdę byłby jakiś regres naszego rynku i nie byłoby innej alternatywy, ale tych alternatyw pojawia się w ostatnim czasie bardzo dużo. I myślę, że no, Higuracy też bym kupił. Higuracy też bym kupił, bo mi się akurat Higuracy podobało. Yy, I chciałbym zobaczyć, jak bardzo różni się anime od mangi. Ja z tych miałem kontakt tylko z Magik, od którego anime się troszeczkę odbiłem na początku. Ale może, może do niego wrócę, bo też same superlatywy słyszę. No i na Haiku mnie namówiliście, Tomek mnie namówił na Haiku, bo też, bo zachwalacie w sumie to, to anime. Więc mówię, no, nie, nie, dajmy szansę manze też. No, anime jest bardzo przyjemne. A Magi ma świetną budowę świata. Bardzo mi się podoba w jaki sposób. Jest zbudowany świat bardzo, bardzo szczegółowo, prawie tak szczegółowo jak w One Piece, moim zdaniem. Co jest wyczynem. Więc podoba mi się. A, że powie... drugi sezon mm. się urwał i nie wiem co jest dalej, to manga byłaby fajnym dodatkiem. Bo nie wiem, czy trzeci sezon się ma pojawić jakoś niedługo. Chyba raczej... Nie. No. W każdym razie pytanie czy się pojawi do połowy 2015. Pewnie nie. No myślę, że może być taka sytuacja, że po prostu manga u nas zacznie wychodzić, a na anime będzie jeszcze poczekać. No może się tak zdarzyć. Z tego, z tego co zaobserwowałem na... JPF-owym fanpage'u, to właściwie chyba największe szanse, jeżeli nie wiem, oceniać pryzmat szans przez ilość lajków, ale to też pewnie jest jakiś tam wyznacznikiem yy, dla, dla wydawnictwa, to chyba najwięcej lajków idzie w stronę Higurashi i w stronę Tokio Gula. No i myślę, że no, Tokio Gul po prostu jest bardzo świeży, tak, bo nie, sezon pierwszy się niedawno skończył, sezon drugi został już zapowiedziany, ma rozpocząć się w styczniu. I właściwie, mm, no trochę byłoby szkoda, jeżeli by został wydany Tokyo Ghoul z tych czterech pozycji. Ale no, to jest tylko moje prywatne zdanie. To znaczy by sam Tokyo Ghoul był ok, no ale nie jest to seria, która e, jakoś na dłużej zostanie mi w pamięć i po prostu prawdopodobnie zabiorę się za sequel i to będzie taki e, typowy, typowy średniak. Taki no lepszy średniak no, po prostu przyzwoita seria. Okładki mi się nie podobają z tych zaproponowanych. Mówię o Tokio Guru. No, spójrz na okładka od magii i spójrz na okładka od Tokio No co wygląda lepiej? Okładka magii i Mangi też w sumie nie jest jakaś wybitna. Najlepiej wy wygląda okładka haiku. Jest, na jest zła, ale... Wydajcie haiku. <laughs> tak jest. No Mangę sportową mogliby wydać, no trochę jest posłucha, jeśli chodzi o ten gatunek. No bo w, w grudniu właściwie będzie... Wychodzi Kuroko no Basket. Kuroko tak. na basket. I, I to jest... No właściwie akurat dwie, te, te dwie serie sportowe no, mają bardzo duży hype w tym momencie. I jedna i druga... No nie wiem czy Haikyu może osiągnęłaś taki poziom jak Kuroko na Basket, ale myślę, że wystarczająco sporo osób przekonało do siebie i ogólnie do serii, do serii sportowych. Więc bardzo, bardzo fajnie, tylko nie chciałbym, żeby któraś z tych serii ucierpiała na tym, że dwie serie sportowe nagle w tym momencie są w jednym, w jednym momencie są wydawane, albo będą tak, bo mniej więcej one zejdą się jakoś no, w połowie tego roku 2015, o ile seria o siatkarzach zostałaby wydana. Jeśli ją wydadzą, to zobaczymy co Polacy wolą, koszykówkę czy siatkówkę. Pewnie jednak wygra Kurokono Basket, a Haikyu w ogóle nie zostanie wydane przez JPF tak realistycznie patrząc. Tak, myślę, że to jest, że to jest najbardziej no, realistyczne. No, Spodziewam się tego Tokyo Hula chyba najbardziej. No, ale tak patrząc na Haikyu i na profil wydawniczy JPF-u, to Haikyu bardziej pasuje do Waneko, kurczę. Tak bym sobie wyobrażał właśnie Haikyu wydane bardziej przez Vaneko niż JPF. Z racji tego, że Vaneko bardziej takie obyczajowe rzeczy wydaje, a Haiku jest mocno obyczajowy. No, myślę, że patrząc na profil, to faktycznie chyba te trzy pozostałe serie bardziej jakoś są zbieżne z profilem JPF-u. Zwłaszcza, że JPF ostatnio lubi wydawać horror-like historie i Tokyo Ghoul czy Higurashi skomponowuje się w to idealnie, no a nie bez powodu mówi się o JPFie, że no, nie bez powodu. No, wydają największe szoneny tak? Mm -hmm. Myślę, że magii też pasuje pod ten target. Ale tak dziwne, że Fairytale'a nie chcą wydać w Polsce, to znaczy nie chcą pozwolić nam wydać w Polsce No Ja właśnie chciałbym, żeby właściwie, właściwie JPF dał jakieś takie głębsze wyjaśnienie, no bo ponoć to nie jest problem na linii oni-wydawca, tylko tam gdzieś, no nie wiem, to pewność leży głębiej. Nie wiem, czy to jest po prostu stricte kwestia tego, że Kodansza mówi, nie, nie wydajemy. Fairy Tail na razie nie jest dla Polski, może e, ktoś, ale, ma ale, na, po ale napisali. Na Europę że już możliwe, wykupioną. Możliwe, bo napisali, że niemożliwość wydania Fairy Tail wynika z czynników niezależnych od nas, ani od wydawcy japońskiego i nie ma to w związku ze sprzedażą Tytanów. Którzy są naszym numerem jeden od czasów Dragon Ball? Myślę, że może tak. być coś, z, nie wiem, może w Niemczech, albo kto jakaś inna, jakieś inny wydawnictwo po prostu wziął licencję może na całą Europę. I na całą Europę? No co o no, no na Unię Europejską dostali. Jest, myślę, że to jest realne. I myślę, że będą to eksportować do innych Wątpię, krajów. Wątpię, po prostu myślę, Unii że tak została sformułowana umowa licencyjna na wydanie w jakimś innym kraju. Po prostu... Myślę, że tam gdzieś jest ukryte dodatkowe wydawnictwo, które ma najlepsze tytuły. I wyjdzie, Myślisz, tytuje? że jest po prostu jakieś nowe polskie wydawnictwo, szykuje się z najlepszymi premierami na rok 2015, po prostu? Tak, tak. Nazywa się ISK Edition. <śmiech> <śmiech> no, to premiera... się zdradziłeś, chłopie. Tak, premiera w maju 23 w mojej rodzinie. Już, już zapowiadasz, że wydajesz Fairy Tail. Tak, tak. Nawet cena, nazwa cena pasuje do 90. tego. Dobrze, no ch chciałbym to w to wierzyć, ale coś czuję, że jednak moje pieniądze zostaną w portfelu. E, także i, i nie wydam ich na Fairy Tail. No trudno. Ale podoba mi się a propos właśnie wydawania nowego tytułu, szona nowego, że JPF spytał się w jakim formacie to chcemy, a wszyscy chcą to z taką ładną obolutą, a nie w takim tekturowym kwadraciku jak do tej pory były wydawane Shonen typu One Piece i Dragon Ball. No ale więc... myślę, że, myślę, że już my jednak fani się przyzwyczaili trochę do tego większego formatu i fandom na tyle się rozwinął, że już nie sprawia im problemu to, że zapłacą 5 zł więcej. A przecież jeszcze przed wydaniem Tytanów było bardzo dużo takich negatywnych głosów, że seria będzie kosztowała 25 zł, a nie 20 tak, za tom. Ale myślę, że już po pierwszych trzech tomach Tytanów, po tym większym, większym formacie, i no i sam fakt, że większość manki już po prostu wychodzi w formacie ciut, ciut większym, to każdy chce jednak mieć ładniejsze wydanie, tak, kosztem tych tam 5 złotych. No. Ale JPFT był trochę tak on off z tymi obwolutami, bo on kiedyś wydawał wszystko w obwolutach, potem przeszedł na okładki, a potem znowu wracał do tych obwolut, teraz wprowadzają większy format. Trochę zmieniały jednak. No to jest kwestia po prostu wymagań. Kosztów tak? po prostu. Albo no samych też kosztów wydania, ale myślę, że no jednak muszę się trochę dostosować pod... Y wymogi fan, fandomu, tak? No, no, jak z większość osób mamy... po prostu wiesz, chce otrzymać większy format Tomiku i nie przeszkadza im zapłacić 5 zł, co jakoś tam wyrówna koszty wydawnicze, no to myślę, że dla JPW to nie jest żaden problem. No. Ale z drugiej strony mamy Vaneko, które zawsze wydaje w takim samym małym formacie a z obwolutą i działa i nie zmieniają tej formuły, a z trzeciej strony mamy Studio JG, które też wydaje takie duże tytuły, znaczy duże formatowo, tak nie. nie, nie... Ale waneko przecież ma niektóre większe, na przykład Battle Royale, Silver Spoon one są wydawane w formacie tym samym co Anoder, czyli to jest B5. Tak, Silver Spoon jest taki duży? Tak, wszystkie, wszystkie serie skierowane dla jakby odbiorcy, nie wiem, 16 tak nazwijmy po prostu grupę wiekową. są, są w większych formatach. No dobrze, czyli tak się. Tak samo Madoka, Madoka jest w większym formacie. Myślę, że to jest po prostu jakby trend, który w tym momencie panuje, że no jednak wolimy mieć ciut większy rozmiar, ładnie wydany. Pierwsze strony, e, kolorowe, obwoluta. Po prostu każdy się już do tego trochę przyzwyczaił i, i każdy stwierdzi, że to naprawdę ładnie wygląda. No na pewno dużo lepiej prezentuje się na półce. No, to, ten format, w którym wydany został, Berzerk, bardzo mi się podoba. A propos, Berserk został wydany. Już no, czas temu cieszymy się. A propos bardzo. Berzerga, właśnie miałem, miałem kupić, ale nie kupiłem. Oczywiście jeszcze myślę, że prawdopodobnie Berzer sobie poczeka, przy, jak będę robił sobie większe zamówienie. Eee, ale co mnie zaskoczyło? Poszedłem sobie do e, sklepów w sieci Empik. i nie mówię tego tutaj nazwy, żeby robić reklamę. Tylko co mnie zaskoczyło. Ten le... duży sklep na E. Tak. Duży, duży sklep na E. Euro RTV AGD? No nie, nie chodzi nam o ten i to też nie było lokowanie produktu. Ale, ale co mnie zaskoczyło, że zawsze, jeszcze mówiło się o tym z rok temu jakoś mniej więcej, rok, dwa lata temu, nawet wydawcy też mówili, żeby zwracać na to uwagę i mówić na przykład do, do sprzedawców, że im się to nie podoba, że mangi zostały w pewnym momencie jakoś tam zepchnięte w takim, nie wiem, niewidoczne regiony i trudniejsze do znalezienia. No i zawsze mangi były wraz z tą jakby prasą młodzieżową, tak, gdzieś tam się przewalały wśród Bravo Girl czy innych biberów. E, a Wtedy. to, co mnie w tym momencie zaskoczyło, wiadomo, że to też nie jest jeszcze jakoś wybitnie widoczne, ale jest, e, przy, przynajmniej w Galerii Łódzkiej było to zrobione w taki sposób, że jest kolumna i na tej kolumnie normalnie są półeczki z taką wielką kategorią bestsellery. I są normalnie wyróżnione bestsellery mangowe. To wygląda naprawdę fajnie. Idziesz i faktycznie widzisz te mangi. No, nie jest to może centralne miejsce i nie może konkurować jakby z tą główną ofertą Empiku, u ale no jest to widoczne i czegoś takiego jeszcze się nie było. Według mnie bardzo fajny bardzo fajny ruch. Nie wiem, czy to jest tylko w tym jednym jakby punkcie, czy, czy to też. Z ciekawości, co było top-sellerem? Z tego co pamiętam na wystawce był Berserk i było chyba o Linid skill. No i bez zaskoczenia. Tak, tak mi się wydaje, tak mi się wydaje. Nie pamiętam. Na pewno Berserk mi się rzucił właśnie w oczy, bo, bo było go sporo. Naprawdę było go sporo i był właśnie tak szczególnie wyróżniony. Według mnie, według mnie świetna rzecz. Co prawda, no ja cały czas jestem zdanie, że Mimo, że, że Target jest trochę inny, to jednak ja bym gdzieś tam zbliżył do siebie komiksy z mangami. Myślę, że to mogłoby korzystnie wpłynąć na sprzedaż jednego albo drugiego. Bo... To mnie zawsze wkurza, że mangi są na dziale z gazetami, reszta komiksów jest na dziale z książkami. Czemu Dokładnie. Tak? Myślę... A kiedyś, kiedyś też wydaje mi się, że było inaczej i myślę, że to zwiększyłoby sprzedaż, albo jednego, albo drugiego, jak byłby taki jeden wielki dział, po prostu komiksowy ogólnie, tak? już bez szufladek, wiesz, można, po prostu można podzielić nie wiem, komiks amerykański, e, komiks europejski, powiedzmy manga, ale żeby to na przykład było w jednym punkcie, bo myślę, że... Znaczy, wiesz co, ostatnio w Empikach jest moim zdaniem spory bałagan i to w nie jest, zawsze jest bałagan, mój ulubiony sklep od jakiegoś czasu, więc... W Tempikach zawsze jest bałagan, już chociażby no, jakby na dział płytowy patrząc, albo bo właściwie w szczególności. Tak? E, tam jest to tak niepoukładane, masz taki, no, teoretycznie masz poukładane alfabetycznie, ale tak ciężko jest coś znaleźć jakiegoś konkretnego artysty, nie przeszukując się przez te tony różnych płyt. E, w innych jednak sklepach, które, które jeszcze oferują płyty u innych detalistów, jest to znacznie, znacznie lepiej pokazane i znacznie przyjemnie się szuka. Tak samo i ceny w innych sklepach były niższe i Empik musi sobie, przynajmniej jeśli chodzi o płyty muzyczne radzić. i Przez to wprowadza teraz właściwie co dwa tygodnie jakąś nową, kolejną promocję no, na płyty. Empik ma podatek niestety od swoich serwisów i to dosyć spory. ostatnimi czasy przynajmniej. Tak, ale to tak a propos Berserka, właśnie ta pozytywna zmiana w samej prezentacji. Mangi, że właściwie no ja akurat często chodzę do, do tego typu sklepów i, i lubię sprawdzić, czy, czy nowe rzeczy są już na półce, czy nie. I wiem zawsze w którym miejscu, ale w tym momencie, jeżeli nawet bym nie wiedział, w którym miejscu, po prostu idę sobie przez jakby tam dział z prasą i wiem, że o, tutaj jest manga, bo jest ładnie na półce wyróżniona kategoria z bestsellerami. Według mnie bardzo dobry ruch i i bardzo fajnie takie rzeczy obserwować. Może wiecie w końcu bym... nie będzie dziwnych spojrzeń pani Kasietki, jak będziesz kupował magę w Empiku. Zawsze będą, to się nie zmieni. Do Empiku idziesz pomacać, a potem zamawiasz przez neta. Zresztą okay. nie chcemy tak, karmić tak. Tego, tego tytana. Ale wiecie, co by zwiększyło sprzedawalność mag, moim zdaniem? Jakby zaczęli robić tak, jak robi bodajże fabryka słów ze swoimi książkami. Że jak mają premierę, na przykład ostatni tom Pana Lodowego Ogrodu, Rzucili to do kiosków, rzucili wielkie plakaty na każdej, nie wiem, na każdej ścianie w takim kiosku, gdzieś w jakimś markecie. No i myślę, że widać, jak widać, to ludzie to kupują. Ja no. chyba ostatni raz, jak pamiętam, kupowałem w zwykłym kiosku mangę, to był Dragon Ball. I pamiętam, to byłem sam zdziwiony. Kupiłem bodajże trzy tomiki w kiosku, który miałem dosłownie 50 metrów od mojej klatki. I normalnie był wystawiony przy szybie w dosyć widocznym miejscu. No, też przy prasie raczej młodzieżowej, przy jakiś tam CD-action, czy jeszcze w tamtym czasie, nie wiem, clicky i tego typu rzeczy. Ale kupiłem trzy tomiki Dragon normalnie w kiosku ruchu. Bo kiedyś był... były w kioskach tomiki mangi, a w tej chwili, no to niestety pozostaje nam MPK i możliwe, że matras, ale nie jestem pewien. Matras, matras, tak. matras tylko Waneko i Studio JG. JPF mhm. wypowiedział nowe matrasowi. I hanami, hanami, tak. No ale jakby podpisali umowę właśnie z tymi salonikami prasowymi in medio, tak jak ma fabryka słów i rzucali tam, no nie wszystkie tytuły, ale powiedzmy te trzy największe, na przykład premiera Berserka i ten Berserk pojawia się w każdym saloniku prasowym in medio z tym takim wielkim plakatem na szybie. Nie wiem, wiesz, czy... Znaczy, może by to zwiększyło rozpoznawalność i może więcej osób sięgałby po mangi, ale myślę, że w tej chwili... Target no, chyba nie, nie ma takiej mocy nabywczej. No, znaczy, czy może może to by kogoś nakłoniło z zewnątrz, tak? ale jeśli chodzi o fandom, to myślę, że w żaden sposób by to nie zwiększyło. No, jednak fandom w tym momencie oscyluje około 16 roku życia i są to osoby, które już są na tak na, no bardzo zaznajomione z internetem i raczej nie wyobrażają sobie życia bez posiadania internetu, więc w razie czego zawsze mają możliwość zamówienia po prostu na, na stronie czy na sklepie danego wydawnictwa. Nie wiem po prostu, czy to jest, jesteśmy, jest taka potrzeba, że klient, który kupuje mangę, w moim przekonaniu raczej wie, o co, czego szuka. Tak, nie, nie wiem, czy wie, że wyszedł berserk po prostu. Jest, się, interesuje się tym, nie jest no, niezaznajomiony z tym, co się dzieje w środowisku naszym tutaj lokalnym. Moim zdaniem to źle właśnie. Wydawnictwa powinny jednak szukać nowych a jak najbardziej. nabywców, nowego targetu, poszerzać swoją ofertę i starać się dotrzeć jak, naj do jak największej grupy ludzi, a nie zamykać się tylko na grupę, która już wie, że oni wydają fajne mangi i mamy tam ileś set tysięcy kupujących i spoko, zarabiamy. Nie, ja czekam, trzeba się rozrastać. Ja czekam tylko na e mangi i wtedy będę już całkowicie szczęśliwy. Hmm. No są też e na Kindle Androidzie. się nadaje, ale nie jest idealny, bo trochę, trochę jest za małe to wszystko jednak. Odrobinkę za małe. Myślę, że jakbyś poszukał, to by znalazł. Ale... Ale, ale to też poszukał? się pojawia problem legalności, bo przecież manga musi być wydana w formie jeszcze takiej, wiesz, elektronicznej. No, no o tym mówię przecież, tak? Czyli e-reader z... E A, w ten sposób. Z no, tak. e-mangami, tak? No ja jestem... E może nie przeciwnikiem, ale nigdy się nie przestawię do wirtualnego nośnika w kwestii, w kwestii właśnie mang. Także. Znaczy, w kwestii książek Spoko już się dawno przestawiłem i polecam, ale w kwestii czytania komiksów i mang to jednak nie. I to jeszcze na świecie tego raczej nie ma, więc pewnie znaczy się nie Myślę, powierzę. że to jako opcja, no bo pewne tytuły i tak chcesz mieć na półce, tak? Natomiast jako opcja no wiadomo, że jeżeli masz, masz możliwość na przykład, nie wiem, no chociażby przetestowania jakiejś serii, tak? A możesz za no, znacznie mniejsze pieniądze, no bo właściwie to będzie koszt tam, nie wiem, opłacenia licencji, przetłumaczenia, ale na pewno koszt... nie będą dużo tańsze, bo przykład e-booków pokazuje jasno i no, wyraźnie, że właśnie, właśnie. różnica w cenie nie będzie gigantyczna. Bo to, ale to jest wygoda jednak, no. No wiesz, chyba, że będą na przykład podziałki na przykład na czaptery, tak? Nie wiem, ktoś nie będzie chciał kupować całego tomiku, tylko kupi po prostu, nie wiem, pierwsze dwa czaptery. Chaptery no, po piąte, no. Może i, można i tak. Musiałby powstać taki portal, który by listował to wszystko i mógłbyś wykupić abonament, tak jak na Comixology, nie wiem, czy kojarzycie. Albo tak jak za 5 dolsów chyba masz cały dostęp do komiksów Marvela w ofercie Marvel Unlimited. Tylko to jest na tablety, nie? Nie na czynniki mhm. e-booków bo jednak czytnik e-booków przy mandze to jest jeszcze ten taki feeling, że patrzysz na papier, bo to jest takie wiesz, czarno-białe, fajnie na Kindle to wygląda nieźle. Jak ktoś nie sprawdza, to warto sobie sprawdzić, chociaż te pliki z obrazkami dużo zajmują na Kindle, niestety. Znaczy nie oszukujmy się, jeśli chcesz w tej chwili zobaczyć mangę na Kindle, to musisz sobie, że tak powiem, mangę zorganizować w formie elektronicznej no. i dopiero potem konwertować. Jest to dużo zabawy, no i na takim Kindle, który ma 2 GB pamięci, to jednak zajmiesz sobie jedną ósmą, Jedną jednym tomikiem mangi, więc jest to mniej fajne niż przy książkach, których może mieć tam tysiące. No ja, Ale... się ja się przedstawiłem w kwestii jakby tylko wirtualnej dystrybucji. Przede wszystkim na przy jeśli chodzi o gry. I tych gier można w tym momencie, zwłaszcza no jest, jest mnóstwo gier indie i jeżeli kupujesz różne bundle, w których dostajesz 10 pozycji to fajnie jeżeli masz je zgrupowane w jednym miejscu. Eee, zwłaszcza, że to strasznie rozwinęło rynek gier komputerowych, właśnie dystrybucja elektroniczna. Także tam jak najbardziej, jak najbardziej. No to ale to jest temat dystrybucji elektronicznej gier. To jest temat na inny podcast i to też moglibyśmy gadać kolejne dwie godziny na ten temat. No, ale jak, już jest, jak już jesteśmy przy grach, to warto spytać o coś, co jest związanego z tematem naszego odcinka, czyli Visual Novel. Graliście? co myślicie, czy nie graliście i nie myślicie. Zdarzyłem nie grałem. się grać w kilka visual novel, ale nie będę podawał tytułów. Yy. I zakończę Dlaczego? ten temat w tym momencie. Dlaczego? Czy to takie, takie, jak ja myślę, że takie? Czy takie inne? Ja nie, nie, nie wiem, wiem masz kudła te myśli, Tomku, więc... Zawsze. Pawle, czy masz coś do ukrycia? No, trochę gołębi. Grałeś w gołębie? Oczywiście, że nie. O, że... Grałem. Ja niestety, muszę niestety muszę nie grałem. ślady, bo się wygadałem <grywa> ja niestety, niestety nie grałem zawsze chciałem zagrać w Steingatea. może kiedyś będę miał okazję i tyle właściwie no nie mam więcej, większego pola do popisu w tej materii no poza tym, że oglądałem kilka serii anime, które były na podstawie właśnie Visual Novel niektóre genialne właśnie, jak wspomniany przeze mnie Steins i dlatego właśnie akurat w tym przypadku chciałbym w niego zagrać, a jakie jest moje podejście? Prawdopodobnie jest to, miałbym pewną barierę w kwestii samego gameplay'u, bo no jednak tam interakcja jest często bardzo ograniczona. I znaczy interakcja między jakby tam postaciami w samej grze jest bardzo duża, no bo właściwie gra się na tym opiera, ale interakcja gracza z gromo, jest właściwie ogranicza się tylko do klikania. Jest takie jest moje doświadczenie, że tam jednak nie ma wielu wyborów. Może wyjątkiem będzie Long Live the Queen, bo tutaj w to rzeczywiście już trochę pograłem. Natomiast. No, nie wiem, czy to jest takie Visual Novel, Visual Novel, kanoniczne, może tak. Chyba w ogóle Long Live the Queen nie jest japońskie, nie? Nie, jest amerykańskie. No. Mhm. I, przez, no, i pytanie, przeklikałem czy... się jeszcze przez Sakura Spirit, na dostęp, który jest dostępny na, na Steamie. Powiem drogą, nie polecam, bo trwa 15 minut. I pewnie kosztuje dużo pieniędzy. Znaczy, było w przecenie kiedyś, teraz kosztuje dychę. Euro oczywiście. Patrzę na grafikę. Wygląda ładnie. Ja już wiem, Paweł, czemu w to grałeś. Chyba, że to jest jakaś inna Sakura Spirit. Znaczy, ta Sakura Spirit... Nie wiem, no, wyślę Ci linka. Ale chyba jest jedna Sakura Spirit na Steamie. Wygląda takie 16 plus... No bo to jest takie 16+, plus, lekko pościelowe i... Nie, i na nie mogę wejść skończy. na Steam, a, jeżeli nie potwierdzę swojej daty urodzenia, także... <głos> to jest 18+, plus. Men, jak połowa kontentu, który jest tam dostępny. No, nie. Albo lepiej. Tak. Sadum of Morda też chyba nie możesz wejść, jak nie masz. Mm. A nie możesz. No. no. tak, ale pytanie, czy wizualna Novel to gra komputerowa? Chyba nie, moim zdaniem. Wiesz co, Posiłkując się definicją, którą kiedyś przytoczył jeden z moich ulubionych YouTuberów, czyli Total Biscuit, jest failure state, to jest gra komputerowa. Więc wszystkie, w które grałem, miały jakiś failure state, czyli można było przegrać albo dostać gorsze, lepsze zakończenie. Czyli myślę, że jak najbardziej jest gra komputerowa. Bardzo specyficzna, nie dla każdego, natomiast jak najbardziej gra komputerowa. No tak, okej, okay. zgadzam się. Jeśli da się przegrać, to jest to gra. Tak samo Login If The Queen, jakby... Ja, ja Shale te teraz... y są dużą, ważną częścią tej gry, tak? Tak, a propos. Okay. E, bo ja sobie teraz mm, przy, przypomniałem jak grałem w grę o nazwie Egipt Legenda Heliopolis. To jest gra przygodowa. Bo ona ma już dobre 15 lat. E, I mam wrażenie, że tam nie można było przegrać. Mogło, mo, mogłeś się zaciąć, ale ale wiesz, to są właśnie nie to pamiętam. Jest takie, Ta definicja tych gier komputerowych taka jest um, trochę płynna, bo bodajże w Escape from the Malkin Island też nie można przegrać, ale to nie ja nie grałem, więc to tak jakby ze słyszenia tylko yy, przy, przytaczam. Więc ale to, z swoją drogą to spowyjątki. była bardzo fajna przygodówka. Dokładnie. Natomiast przygodówki to też jest taki gatunek, specyficzny gatunek gier komputerowych, tak. Mówiąc szczerze, nawet w tych najlepszych przygodówkach jak Syberia też spotkałem się z takimi momentami, gdzie musiałem jednak kliknąć wszystko, wszystkim na wszystko, żeby przejść dalej. Więc... To nie było to, czego, podoba sz... czego szukałem. Się. Podoba mi się Broken Sword, który ostatnio odkryłem, że mam z jakiegoś Humble Bundle na telefonie i sobie klikam. I tam jest taka opcja, że jak nie wiesz co zrobić, to masz podpowiedzi. I są chyba cztery. I pierwsza jest taka ogólna i każda następna jest bardziej konkretna. A ta czwarta to ci mówi, co masz zrobić po prostu. Czyli sam decydujesz, w którym momencie poddajesz się, a w którym kombinujesz jeszcze dalej, jak nie wiesz, co zrobić. Tak, Fajnie. ale to jest akurat reedycja, której części Broken Sworda. A swoją drogą też bardzo dobre przygodówki, z tego co wiem. Natomiast no, to już jest enta reedycja, która... No... Ta wersja, o której myślę, że mówisz, to jest bardzo fajna gra akurat i myślę, że można ją polecić. Natomiast może wróćmy do tematu. Znaczy, to w co ja gram, to jest Direktor Skat 1. Z no. tego co wiem, taki był. I on jest chyba badem. udźwiękowiony i coś tam jeszcze. No na moim małym telefonie wygląda mało impresyw, ale może w dużej wersji będzie le lepiej. Na kompie nie gram, chociaż mam. Gram na telefonie. Ale na telefonie jest ten problem, że tych takich małych szczegółów nie widać. I na przykład trzeba było znaleźć jakąś spinkę na dywanie, to patrzyłem mhm. się na ten obrazek 5 minut i nie wiedziałem, gdzie mam kliknąć. Ale znalazłem. Widzisz, w Visual Novelach raczej nie masz tego problemu, bo zwykle wystarczy po prostu klikać. No właśnie to jest mój problem z Visual Novel. Próbowałem zagrać w dwa. Jedno to jest Steinsgate, bo bardzo kocham Steinsgate. Drugie to jest a propos tytułu odcinka, czyli Fate State Night, które testowałem w zeszłym tygodniu. Mhm. I czytasz, czytasz, czytasz, patrzysz na obrazek, nic się nie dzieje. Właściwie za każdym razem odpadałem przed dojściem do momentu jakiejś decyzyjności. No, bo to jest, dla mnie przynajmniej, jest tak, że ja książkę wolę czytać w formie książkowej niż w formie takiej gry z obrazkami, tak? Może gdyby to była rzecz na tablety, wizual na tablety, bym sobie tak po prostu przesuwał palcem, może to by było spoko. No, siedząc przy komputerze, to, to nie jest dla mnie do końca. No nie. Może gdybym, gdybym trafił na wizual novel, który byłby w pełni udźwiękowiony? Może wtedy byłbym bardziej happy, kiedy nie musiałbym tego czytać po prostu, z dubbingiem, gdyby to było. To myślę, że się zanudził, bo tła w tym są statyczne z reguły i postacie też są statyczne. Tak, ale hmm. wtedy to masz taki, taki format e, audiobooka trochę i wtedy to można byłoby puścić nawet na drugim ekranie w tle i robić coś obok, tak? Tak jak te audiobooki na podstawie komiksów i masz z audiobookowany pierwszy tom The Walking Dead. Nie wiem jak to wygląda, ale nie wyobrażam sobie słuchania komiksu. Ale wiesz akurat visual novel no komiks przekazuje dużo więcej, tak samo manga dużo więcej przekazuje przez obraz, tak, czyli przez to co jest narysowane. Visual novel jednak ma bardziej zwanie bardziej formę książkową, tak? Tam te obrazki są dodatkiem, ale jest bardzo dużo opisów mimo wszystko. Wyrazów, dźwięko naslodowczych i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mogę się doczekać, jak ktoś kiedyś na przykład. Tylko że to, to musiałby być. Yy, musiałby być manga pokroju Beka i manga, w której dostajemy jakby cały tytuł, i dodatkowej spłyta ze ścieżką dźwiękową. W sensie jakieś, hmm. po prostu jakiś tytuł o zespole i że poszło to krok dalej, i że jest od razu ścieżka dźwiękowa razem z mangą. Bo jeżeli właściwie, bo no tak jak w przypadku na przykład Beka, tytuł nabrał też dodatkowych barw. On sam w sobie jest świetny, ale dobrał, jakby właśnie nabrał dodatkowych barw przez soundtrack i ścieżkę dźwiękową. I ciekawe, czy, czy ktoś jakby pójdzie w tym kierunku. Albo po prostu, no nie wiem, przy tomie trzecim, tak, bo pierwsze dwa tomy jest założenie zespołu, czy coś w tym stylu i przy tomie trzecim jest jakiś pierwszy materiał i materiał tego zespołu jest dołączony od razu też do, do, do tomiku. To oczywiście no pewnie byłoby jakimś tam... Nie, to byłby no, ciekawy projekt, ale mógłby wyjść jak, dosyć, jako dosyć kosztowny. No tak, przede wszystkim musiałby być dobry jakościowo sam... manga musiał być dobre jakościowo, żeby... I jakby, muzyka. Miało taki backup. No, muzyka swoją drogą, tak? Ale myślę, że nie wydawnictwo no nie przedsięwzięłoby takiego kroku. Nie zgodziłoby się na coś takiego, jeżeli manga by nie była na tyle dobra i nie sprzedawała się nadzwyczaj dobrze w porównaniu na przykład do innych tytułów. Znaczy myślę, że w Japonii jest to całkiem wykonalne, skoro przecież dodają płyty z oławkami do tomików mang. W Polsce się tego jeszcze nie robi, ale mam nadzieję, że może kiedyś. Ale był już plan. Studio JG miało wstępny plan chyba. Nie wiem czy... Nie, chyba jeszcze tego nie... Nie chcę skłamać, ale na pewno, na pewno planowali przy którym ze swoich tytułów. Fajnie by było. Myślę, że mogłyby, mogłoby anime wrócić na początek do, nazwijmy publicznej telewizji, tej ogólnodostępnej naszej. Myślę, że to byłby te, byłoby też fajne. No, u nas jest ten problem, że nie ma kultury oglądania anime z legalnych źródeł, bo no, były wydawane u nas bo anime na Bo nie ma legalnych DVD. źródeł. Nie, no, były, było wydawane dużo tytułów anime na DVD, no, ale nie utrzymały się, no. Weź co, chodzi, to jest jedno, ale druga sprawa no kiedyś leciał Dragon Ball, Slayer Shea i parę innych tytułów, tak. Eee, bo Rycerze Zodiaku, już nie pamiętam oryginalnego Saint Seiya, oryginalny mhm. tytuł. Magic Knights of Rearth i, i jeszcze parę innych tytułów, których już nie pamiętam. Ja iba tak legendarny tak samuraj. E, dokładnie. Nie zapominajmy o tej serii, bo mm -hmm. lepszego klona do Dragon Balla na polskim rynku nie było. Były plany jakieś ponoć wydania Ranmy, ale nic z tego nie wyszło. Natomiast koniec końców no mogłoby, byłoby miło, gdyby wróciły jakieś, wróciły jakieś anime do telewizji, do TVN-u, tvn, -u, TVN -u 7, czy Polsatu. Wiesz co, myślę, że zmieniła no się Mieliśmy przecież młodzież. lekki powrót TV4 i czarodziejka z Księżyca. Dowie. No tak, ale to nadal była jedna seria gdzieś z bokowca przez, przez chwilę. tak? A no, takie, taki TVN chociażby mu bez już większego problemu mógłby zrobić reedycję Dragon Ball i tak dalej. Przecież są właścicielami stacji, tak? Myślę, to że oni doskonale wiedzą, co puszczają i dla kogo puszczają. Z jakiegoś powodu te, wiesz, pięciogodzinne bloki animacji dla dzieci co rano zniknęły, zniknęły. z ramówki. Prawda. I nigdy nie powróciły. I myślę, że to jest... Jakaś wyliczona decyzja marketingowa, że to nie jest ich na wymysł, że, że... Ale -my nie. myślę, że możemy... Może no nie jeszcze szybko, ale na przykład nie wiem, czy zauważyliście, co robi TV Puls, tak? TV Puls, czy TV Puls? TV Puls. Oni idą z trendem, który jest widoczny wśród młodzieży, czyli oglądanie seriali. I właściwie są chyba jedyną stacją, która tak namiętnie skupuje licencje, bo I to całkiem tam jest, tam tytułów. jest Arrow, tam jest Hannibal, tam są wikingowie i oni na tym nie, nie poprzestają i właściwie no to też jest jakaś metoda i może w końcu któryś, e, któraś stacja telewizyjna stwierdzi, że no kurczę, ten fandom w Polsce no, z roku na rok rośnie i może Obejżał trzeba coś, coś zrobić właśnie w tym kierunku, no bo skoro TV Puls jest w stanie skupywać te licencje i no chyba nie wiem jakie mają wyniki i jaką mają oglądalność. No ale skoro skupują kolejne to wydaje mi się, że jednak pójście w tym kierunku było sensowne. Także może, może któraś stacja w końcu wpadnie na pomysł, żeby dać szansę anime. Załuję bardzo, że na przykład żadna z tych jakby stacji, które są jakby stricte skierowane pod target dziecięcy, tak? Czyli nie wiem jakie teraz w ogóle są, Disney XD chyba. Ale one nie są dostępne, wiesz co, po prostu w telewizji. No niby nie, ale miałeś na przykład zawsze w, w Cartoon Network miałeś e, serię tak jak Adult, Swim czy wcześniej Tunami, Nie wiem czy nie ma cały czas Tunami. i po prostu w, to były takie pasma animacji, w których no po prostu One nowe zawsze były jakieś anime. Sumie, bo chciałoby się rzec. <laughs> Także no, może, może jeżeli, jeżeli chociaż nie któraś z tych, któryś z tych wielkich molochów, to to może właśnie no jakieś te stricte skierowane do tego bardziej młodzieżowego targetu. Zdecyduje się na taki który jeszcze emituje emituje tak emituje ja Nie wiem, anime. czy hyper jeszcze istnieje. Nie, no istnieje. Istnieje, ale chyba nie ma żadnej emisji anime. Bo to ciekawe. Ani nie uciekło z też... Polski. Ani anime uciekło z Polski po tym, jak TVN wypowiedział mu wojnę. W pewnym momencie. No, trochę, trochę, trochę coś w tym jest, bo jednak to TVN przejął. Po czym 7? Eee, o, a po tam? czym? Jak Chciał skończyć... Skończyć super supernianik, tak. która mówiła jakie, tak, jakie mangi są złe. Tak, tak. I, Dokładnie to był i się rozmyło. To była ta część jakiejś lekkiej hipokryzji. Myślę, że RTL 7 jeżeli w ogóle by poszedł, prawdopodobnie ee, i zrobił, nie wiem, pół programu anime, to by lepiej na tym wyszedł. Chociaż na RTL 7 były dobre rzeczy wtedy, Leciały przyjaciele. chciały takie klasyczne seriale. E, Fresh Prince hmm. of Bel Air. Pełna chata. Takie rzeczy z początku lat 90., które raczej były no, lubiane, ale nie ma już trochę TVN, właściwie nawet nie wiem jak teraz funkcjonuje TVN 7 za bardzo, ale Polsat na przykład otworzył ostatnio taki program, który się nazywa Polsat Coś Tam Explorer. Nie wiem do końca. Ale nie, to, są, to nie jest, chcę jest kanał przykręcić. kablówkowy. To no ja wiem. Niestety to, niestety to jest kablówkowe, ale no chociażby sam fakt, że na przykład teraz ten Polsat emitował finały League of Legends. To już no sam sobie. Patrzyłeś, może? Nie, no nie patrzyłem niestety na tą polską, na, na, na tą polską e, audycję. no Oglądałem tylko finały Lola po prostu. Ale... Jest problem z dostępnością Czeka. tych kanałów, bo musisz mieć cyfrową pla platformę Polsatu, chyba, żeby mieć dostęp do tych kanałów, albo kablówkę, która w jakiś sposób ci tą cyfrową platformę udostępnia, tak? No tak, no ale wiesz, też nie możemy się spodziewać, że ktoś będzie miał pakiet minimalny i w tym pakiecie minimalnym dostanie, wiesz, akurat kanał, który będzie miał trzygodzinne pasmo. Znaczy, wiesz, anime, no. Kiedyś w, w telewizji leciała masa me meksykańskich Telenowel, brazylijskich Telenowel. Teraz leci masa, y, nawet nie W11 tylko tych wszystkich, no, no, ostatnie wakacje leci. i tak dalej teraz leci masa rzeczy na podstawie tych brazylijskich telenowel, które kiedyś oglądaliśmy w oryginale. Tak, i w momencie, kiedy okazało się, że W11 jest... Ale to jest... Zbaczamy z tematu, zostawmy to może na boczku, bo to jest hejt he na polską telewizję i to chyba nie, nie, nie to nie miejsce. No, ni niestety, niestety pra prawda i fakty są takie, że no, e anime w Polsce no, może jeszcze prze przeżyje rekonesans i miejmy nadzieję, że tak będzie. Ale póki co musimy... Czy, czy ja usłyszałem źle, czy powiedziałeś rekonesans? W, w rekonesans powiedziałem, tak, przejęzyczyłem się. Chodzi o renesans. Przepraszam. Nie, dobrze, dobrze, dobrze, że mi to wypomniałeś. Renesans. Znaczy Także myślę, dziękuję ja wszystkim i bardzo proszę, pozdrawiam. Mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach mylić się nie będę. A póki co zaliczyłem dość solidną gafę. Także jestem bardzo zadowolony. Mhm. Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że myślę, że jakby jakieś wydawnictwo mangowe zajęło się wydawaniem jakiegoś tytułu, to by się sprzedał. Bo do tej pory, jak te mangi były wydawane, Boże, nie mangi, anime były wydawane u nas na DVD, to przez jakieś takie trzecie małe firmy, jakieś AniVision, nawet nie wiem, kto był anime właściciel. gate, które było prowadzone przez Mr. Ta, Jedi. Action, tak, ten CD Action, tak. Tak, tak, CD Action, Hawaii, później Mangazyn. Obecnie ma swój kanał na YouTube i chyba jakąś tam firmę, która coś tam funkcjonuje z Japonią. I było Anime Virtual, które było oddziałem chyba polskim, bo to jest chyba niemiecka firma. To były dwa, dwa główne wydawnictwa, które no już 10 lat temu zaczęły jakoś funkcjonować. No Z drugiej strony streaming w tej chwili też jakby... Zastępuje nam trochę posiadanie tych serii No I dokładnie. Ja mówiąc akurat... szczerze, nie wiem, nie wiem, czy gdybym nawet miał dostępność za jakieś sensowne pieniądze kupować wersję DVD czy Blu-ray, czy bym się na to skusił, z tej prostej przyczyny, że jednak wygodniej jest dla mnie mieć to po prostu na komputerze niż na telewizorze. tak? Wszyscy chcemy Crunchyroll po polsku, w Polsce. Chyba tak. O. No tak byłoby idealnie, no ale... Panowie musimy zrobić zrzutkę i otworzyć, zanim ktoś nam otworzy. No 50 groszy. <głosy> Biorę 200 zł od każdej drużyny, tak? <głosy> I słucham państwa. I słucham państwa. Tak. Niebiescy 300. <głosy> I jeden z pierwszych tytułów, jakie moglibyśmy tam wyemitować byłby Fate State Night. Przechodzimy Ray do kolejnego, kolejnego punktu, tak? Obiecuję, że będę pilnować pilnuję. I czasu, i tematów. Wow, Tak dobrych to jestem. Jeszcze tak nawet ładnie przeszedłem. No, tak. w pełni się prawie nie zorientowałem, no, że zmieniłeś temat. Ha. Musiałem tak się dopytać, bo jesteś. bym jechał dalej. No, spoko. Um, Udało mi się w końcu obejrzeć prolog, ponieważ yy, Seria oficjalnie zaczyna się od odcinku pierwszego, nie zerowego. I to troszeczkę mnie strolowało. Ale ktoś zauważył na no list i w, e, na stronie z całym tytułem jest taki dopisek, że seria tak właściwie zaczyna się od odcinka zerowego, który jest tutaj. Mm -hmm. Jest taki wielki tak. napis tutaj. <śmiech> Trzeba sobie kliknąć. Tak. No. Moją drogą wszystko chyba wygląda na to, że to będą 50-minutowe odcinki. Wiesz co, nie, nie, nie. Teraz obejrzałem odcinek drugi, który wyszedł niedawno. Tak, a i on już ma normalną długość. I tak. on już ma normalną długość. Z jakiegoś powodu te dwa pierwsze, czyli zerowy i pierwszy, mają po 50 minut, co jest też zaskoczeniem Fajnie. I one pokrywają ja się, się mniej więcej z pierwszymi pięcioma, sześcioma odcinkami pierwszej serii? Nie, trzy chyba pierwsze odcinki pierwszej serii. Dobrze mówię? E, trzy, trzy, tak. Trzy. Tak. Znaczy to jest tak nierówno, tak właściwie dwa i pół to pierwsze dwa. Znaczy zerowy i pierwszy, tak? Znaczy zerowy i pierwszy to dwa i pół tej drugiej serii, jakoś tak mniej więcej. Ja to próbowałem obejrzeć i ogarnąć, jak to ma się jedno do drugiego i to jest bardzo ciężkie. Znaczy ta stara seria, tak? Znaczy... Stara seria, no nie jest tak, że stara seria jest ciężka, tylko ciężkie jest znalezienie tych zależności między jedną a drugą. One wyglądają inaczej, ale to jest ta sama historia cały czas. I nie Zauważyłeś bym... jakieś różnice? No są takie małe różnice, na no, zasadzie, że spojrzenia są inne, tutaj się uśmiechają, a w tamtej się nie uśmiechają, czyli można założyć, że w jednej z serii tej nowej się lubią, w starej się nie lubią. Ktoś trochę inaczej użył tych swoich komand Seed, które mają na, na ręce. Więc może, nie wiem, jakie to będzie miało reperkusje w przyszłości dla bohaterów. No. Może jakiś, jakiś krótki zarys fabularny. Fate State Night Unlimited Blade Works, którego prolog, czyli odcinek zerowy i pierwsze dwa odcinki właściwej serii TV teraz, się, teraz wyszły, jest alternaty alternatywną wersją pierwszej serii Fate State Night, no i rys fabularny jest taki, że co średnio 60 lat ma miejsce wojnę o święty Graal, w którym magowie rywalizują ze sobą o to cudowne naczynie, które spełnia jedno życzenie i używają do walki między sobą przywołanych sług. Sługami są postacie, które, znaczy historyczne postacie o dużym znaczeniu. I no, nie będę wymieniał przykładowych, bo to jest w pewnym sensie spoiler, ponieważ w samej serii tożsamość tych, e, tych, przy, tych przyzwańców jest tajemnicą i, i, no i to byłoby, to jest taki podstawowy w sumie fabularny. Sprostowanie. bo obejrzałem, więc wiem, że e, to mogą być postacie historyczne, nie muszą, to mogą też być postacie z mitologii, znaczy ta mitologia u nich jest chyba traktowana jako historia, tak? Nie, jest powiedziane wprost w drugim odcinku, że historyczne albo z mitologii. Okej. Okay. Więc oni wiedzą, że to są postacie mitologiczne i po prostu Graal ma takie siły sprawcze, że jest w stanie tych wielkich herosów z historii stworzyć i zmanifestować za pomocą many tych magów, którzy walczą, więc okay. sprawa wygląda tak, że jak zginie mag to ginie też ten wojownik i przegrywają. Mm -hmm. No powiedz mi, czy to jeszcze raz zaczynać, czy to zostawiamy już? Zostawiamy, no to tak sobie gadam po prostu. Okej, okay, bo to ja tam z kijowym wyskoczyłem, dlatego to trzeba wyciąć. No to będę słuchał. Jak zauważę, to wytnę, jak nie zauważę, to nie wytnę. Ale będę pamiętał, że w, w około godzinie jest długa cisza i trzeba... Filmować. No dobra. To lecimy dalej. Co sądzicie o tych pierwszych odcinkach? Jak wam się podobał? Ja właściwie Wie? obejrzałem tylko prolog. Odcinek Zero. I odcinek Zero podobał mi się. Podobał mi się bardzo właściwie, bo walka była zrealizowana kapitalnie. Wizualnie wszystko prezentowało się bardzo, bardzo przyjemnie dla oka, ale jakby no spodziewałem się co najmniej poziomu, który został zaprezentowany przez Fade Zero i nie wiem czy zwróciliście na przykład uwagę, ale pierwsze 15 minut całego odcinka jest bardzo wizualnowelowe. Właściwie każde pojawienie się postaci na jest kamery, nie wiem czy to jest zamierzony efekt, ale według mnie bardzo chcieli dodać takiego dodatkowego klimatu faktu, że to jest na podstawie visual novel. i pierwsze 15 minut miałem wrażenie że jest dosyć, dosyć mocno, no inspirowane wiadomo, bo to jest seria na podstawie Visual Novel, ale że specjalnie jest zrobiony taki zabieg. Ale ogólnie rzecz biorąc, prolog mi się podobał i liczę na to, że w każdym kolejnym odcinku walki będą równie efektowne, bo naprawdę walka w, w Zerowym była zrobiona bardzo przyjemnie dla Oka. Ja w ogóle obejrzałem to tak troszkę od, od, od tyłu, bo nie zorientowałem się, że jest epizod zerowy, bo zarówno epizod zerowy, jak i pierwszy odcinek mają po 50 minut mniej więcej, więc najpierw obejrzałem pierwszy odcinek, a potem dopiero prolog. I tutaj jest taka śmieszna rzecz, ponieważ one się uzupełniają i to jest, jakby przedstawiają tą samą, ten sam odcinek czasu tylko z perspektywy różnych postaci. I to jest fajne, bo się dosyć często przeplatają. To prawda, kończą się w tym samym momencie. Dokładnie. Więc jest całkiem, całkiem fajnie to zaprezentowane. I to jest świetne wprowadzenie do tej historii. Bo pamiętam, że oglądałem Fate Night, to pierwsze stare. I ta historia po dwóch pierwszych epków w ogóle nie wciągnęła. A tutaj chcę wiedzieć, co będzie dalej. Więc ja się od przyznaję, siebie... nie dokończyłem Fate State od Night, tego siebie... starego. Od, od, oddam od siebie, że oglądając Fate State Night, zaczynając oglądając to, to stare, którego nie ukończyłem, w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. Nie łapałem, o co, o co jest ta, całe, ta cała historia. Bo tam na dobrą sprawę nie wytłumaczone było zupełnie nic na temat tego świata. I tutaj też jest podobnie. W sumie obejrzenie Fate, Fate Zero pierwszych dwu, dwóch sezonów, czy dwóch sezonów po prostu, zdecydowanie rozjaśnia, o co tak generalnie chodzi. Dlaczego oni chcą walczyć ze sobą na śmierć i życie i dlaczego akurat oni. I na czym to wszystko polega, bo jednak w Fate Zero jest sporo czasu poświęcone na wytłumaczenie jak ten świat działa. Znaczy, jeszcze nie widziałeś, ale jak obejrzysz, to będziesz wiedział, że ten drugi odcinek, który teraz się pojawił niedawno, ma już normalne 25 minut, nie 20, gdzie 20 minut odcinka jest poświęcony na długi monolog takiego tam księdza, który nadzoruje tą wojnę o święty Gral i tłumaczy głównemu bohaterowi, jak to działa. Przez 20 minut gada do niego. Okay. Więc y, wszystko wyjaśnia, ale no, faktycznie nie są wyjaśnione jeszcze te zażyłości między bohaterami, czym akurat oni walczą w, tym, w tej wojnie mm -hmm. o tej święty Gral, kim są. I cały czas tam przebrzmiewa ta przeszłość przed 10 lat, bo ta ostatnia wojna o Graal pojawiła się 10 lat temu i z jakiegoś powodu ten 60-letni cykl został przerwany i pojawiła się na nowo i to jest właśnie takie main clue tego anime. Mhm. Face Zero jest direct prequelem, to co się dzieje tutaj jest jakby bezpośrednią kontynuacją Face Zero, tak? Ale wydaje mi się, że też jakby samo to, że historia jest lepiej zarysowana, jest po prostu kwestią tego, jak ona jest przedstawiona przez twórców anime, bo my, wydaje mi się, że po prostu Aniplex, który jest chyba odpowiedzialny za, za Fate Zero i właśnie teraz za remake, tudzież no, jakby tam drugą linię fabularną Fate Stay Night, my, po prostu my, odwala kawał dobrej roboty, bo no, mi się Fate Zero naprawdę bardzo podobało yy, i myślę, że Fate Stay Night yy, idzie w dobrym kierunku. Przynajmniej no, ja mówię tylko na, na w podstawie samego prologu. I no bo ja pamiętam Fate Stay Night obejrzałem właściwie dlatego, że miałem kumpla, który się strasznie zachwycał i było to związane też z tym, że graliśmy sobie sesję D&D e, i nasz GM stwierdził, że możemy sobie trochę ponieść jakby wodze fantazji w kwestii tworzenia postaci. No i tam ten kumper chciał z, zrobić sobie kogoś na... W miarę Gilgamesza, tak? Żeby mieć taką możliwość, że, że mam mnóstwo jakichś tam mieczy w alternatywnym wymiarze. I on sobie wyjmuje miecz i tam ciacha Orki, trolle i mm -hmm. wszystkich, którzy są w świecie Dragon Lensa purpurowej i niepurpurowa No i właściwie obejrzałem to głównie z tego powodu eee, i zapamiętałem to jako takiego szomena, no Showman. Okej. Okay. Nigdy nie sądziłem, że właściwie ta historia czy. Znaczy, no historia jakby historia tak ten pomysł całe założenie e, będzie czymś co wywrze na mnie aż takie wrażenie a przy Fate Zero tak było i liczę na to, że po prostu będę wielce zadowolony, jeżeli Fate Stay Night w tej wersji trochę zreworkowanej e, utrzyma, utrzyma poziom co najmniej Fate Zero co najmniej no myślę, że to, to wtedy będzie naprawdę, naprawdę jedna z lepszych serii tego sezonu. Czy wchodzimy w jakieś spoilery na temat Fate, Fate State Night generalnie, czy Fate Zero, czy tego tej nowej serii? Bo znaczy to w sumie myślę, dwa odcinki wyszły, więc nie wiem, czy za bardzo jest... Nie, nie mam co spoilować, ale myślę, że warto powiedzieć, i tu już mówię tak on, on the record, że to też nie jest ani re, remaster, ani jakiś rework, tylko to jest od nowa narysowane anime, co mi się bardzo podoba, że nie są... Przerysowane kadry, tylko wszystko jest od nowa stworzone. Od nowa napisane, od nowa wyreżyserowane, co bardzo, bardzo mi się podoba. Ale siłą rzeczy, jeśli oglądaliście pierwszy Fate State Night, no to na pewno historia będzie miała wiele wspólnych punktów. No to tak samo siłą właściwie rzeczy. jak nie wiem, no, w Full Metalach pierwsze 15 odcinków, tak? Mhm. One też były bardzo zbieżne, ale no już teraz nie pamiętam, więc. Mogę to jest skłamać, ale podobne, wydaje mi podobne, się... bo jakość w, zarówno, skok jakościowy między full Fullmetalem, a Fate Stay Night jest podobny moim zdaniem. Jeśli chodzi o jakość rysunku, jakość grafiki. bardzo No możliwe. myślę, że coś, coś, coś w tym jest na pewno w tym porównaniu. Także nie wiem, czy za bardzo możemy spoilować samego Fate Stay Night, bo ja już właściwie po się Fate Zero mam wrażenie, że jeżeli cokolwiek powiemy z Fate Stay Night, to zaspoilujemy trochę Fate Zero i w drugą stronę, dlatego że no właściwie koncept jednej i drugiej serii jest podobny. Bohaterowie się przenikają, ale z drugiej strony no ja na przykład żałuję, że właściwie nie obejrzałem sobie na przykład Fate Stay Night tuż po Fate Zero, albo nie wiem, przed, żeby dużo elementów łączyć, bo resztę rzeczy sobie doczytywałem na przykład przy się Fate Zero i Myślę, że zrobiłoby na mnie większe wrażenie, jeżeli bym miał taką świeżość w głowie. Dlatego wydaje mi się, ja mogę tylko jedną rzecz powiedzieć od siebie, że jeżeli nie oglądaliście Fade Zero, to a zaczęliście na przykład Fade Stay Night to obejrzyjcie sobie Fate Zero tuż po, albo najpierw obejrzyjcie Fade Zero, jeżeli chcecie obejrzeć Fade Stay Night, bo to może być fajne, fajne połączenie i to wyłapywanie tych niektórych, niektórych detali. Tak? Bo ja pamiętam z tamtej perspektywy Kilka rzeczy mi umknęło i dopiero później musiałem sobie je doczytać i stwierdziłem, że hmm, całkiem spoczko. No, Natomiast no, to nie jest wymagane, to nie jest taka, to jest bezpośrednia, bezpośrednia kontynuacja, ale ona jakby nie wymaga dokładnej znajomości. No hey, to, to jest tak, jak, to jest tak jak, jak, jakbyś miał dodatek do gry, ale nie musisz mieć podstawki, żeby z niego Dokładnie. Zagrać. Samodzielny dodatek, samodzielny sequel. Tak, tak no, ale teraz jest <laughs> pytanie, które jest właściwie sequelem, bo są dwie alternatywne ścieżki, tak? I czy właściwie trzeba oglądać to stare Fate State Night? Ja do tego podchodzę tak, że Fate Zero jest serią oryginalną, a Fate State Night Unlimited Blade Works dla mnie Sequelem Fate Zero. I Fate State Night to stare, jako że urwałem to po dwóch odcinkach, dla mnie nie istnieje i nie będzie to znaczy moim. wiesz, możesz to nawet traktować chociażby z tego powodu, że Aniplex jest odpowiedzialny za Fate Zero i za to najnowsze Fate State Night. Nie jest odpowiedzialny chyba za to wcześniejsze, tak? Więc jakby z automatu no, to jeden, jeden producent, tak, jeden wykonawca robił Fate Zero i robi teraz kontynuację. A tam to jest jakby no, alternatyw settingiem w jakiś, w jakiś sposób. Także myślę, że jeżeli się komuś podoba Fade Zero i obejrzy później sobie to obecnie wychodzące Fade Stay Night to w ramach ciekawostki dla uzupełnienia historii, jeżeli mu się te dwie, rzeczy, dwie części podobały to niech obczali sobie stare Fade State Night, bo myślę, że w ramach ciekawostki e, jest to rzecz spoko, ale no niech ma e, jakby na uwadze to, że tamta seria nie jest tak dobra jak chociażby Fate Zero i to jak się zapowiada w tym momencie Fate Stay Night, to nowe. Mhm. Prawda. Ja jeszcze powiem, że próbowałem zacząć to oglądać w taki sposób, że oglądałem to nowe Fate State Night i chciałem porównować z tym starem Fade State Night ale odcinki mają inne no, inny przedziały czasowe w historii, tak więc... Inaczej jest pocięte po prostu, Inaczej tak? jest pocięte i nie bardzo da się obejrzeć tak, że obejrzysz pierwszy odcinek Fate State Night Unlimited Blade Works i obejrzysz pierwszy odcinek Fate State Night i że zobaczysz, że o, 12 minuta, tu się dzieje coś innego. Nie, sorry, nie. Trzeba obejrzeć... znaczy, Można by tak wyedytować Fate State Night Unlimited Blade Works, Swoją drogą to jest moim zdaniem straszny tytuł. Za długi po prostu. Jest. W ogóle te mm. tytuły są jakieś dziwne. Ale y, można by takie wyedytować, natomiast odcinek ze prolog jest całkowicie o, o Rin. To, to, to, to z Hacerin. A pierwszy odcinek jest cały z perspektywy Mi, Głównego bohatera chyba. Chociaż yy, to, Alien ma się ponoć bardziej koncentrować również na lin, no, ale tutaj to zobaczymy jak wyjdzie. A ja, no, według w... mnie się koncentruje. Odcinek 00, że w się koncentrował, no. natomiast oryginalna seria jest po prostu wszystko jakby ze sobą razem od razu połączone, tak? Zobaczymy jak będzie dalej. Może powiedzmy, powiedzcie chłopaki, czy jeszcze jakieś anime z w, w nowego sezonu oglądacie? Nie. Tutaj jest kolejny problem, który ostatnio u mnie wyniknął, że mam cholerę zaległości. Bo samych serii, które chciałbym zobaczyć jest dużo, zwłaszcza w, że w tym jesiennym sezonie jest sporo sequeli. Więc jest sporo serii, które chcę zobaczyć, ale jeszcze żadnej właściwie nie zacząłem poza tym nowym Fate Stay Night. Bo jest Lock Horizon 2, jest drugi sezon Mushishi. Jest drugi sezon Psycho Pass. tak przyjeżdżam sobie teraz ani, ani czart, ale to, to jest taki bardzo szybki, prawdopodobnie coś. Musishi się pojawił już w zeszłym sezonie. Ale jest druga część drugiego sezonu, że tak powiem. O, to jest trochę tak, że drugi sezon był właściwie inaczej. Druga, jakby sequel do Musishi nazywa się Musishi z Show i teraz jest Musishi Zoku Show 2. Które ma Aha, po prostu kolejne. Tak, no czyli to jest trochę tak jak z Fade Zero, no, że jakby seria została podzielona na dwie części. Więc, no ja... więc są co najmniej 3-4 serie, które chcę obejrzeć, chcę oglądać. Plus muszę jeszcze nadrobić Sword Art Online 2, które porzuciłem po pierwszym odcinku, a chcę tą serię nadrobić. Więc jest dużo rzeczy, które chcę obejrzeć, ale niestety jestem na razie zaleniwy. No ja troszeczkę staram się być na bieżąco, parę serii zacząłem oglądać, no i parę porzucę. Tak, a puenta tej całej wcześniejszej wypowiedzi i 20 minut rozmowy o Fate State Night jest taka, że będziemy oglądać i polecamy. I to były nasze takie pierwsze impresje na ten temat. Tak, stwierdziliśmy, że wraz z nową jesienną serią, właściwie sezonem, coś ruszymy i ruszyliśmy. Ruszyliśmy w Fate Day Night Unlimited Blade Works. Żeby tylko. Żeby tylko. Żeby tylko, tak. Pewnie pojawi się recenzja, jak skończymy oglądać, jak się no skończy się cały pojawi. sezon, to pewnie omówimy wszystko. Tak tak będzie że... będzie nam łatwiej powiedzieć chyba coś więcej, no bo tutaj są takie... W sumie za, za, za, zaczęliśmy, bo podobało nam się Fate Zero i dlatego jesteśmy troszeczkę no, zaciekawieni tą, tą nową, nową wersją. Tak, dlatego... jest jeszcze film kinowy i ty, Tomku, chyba się przez niego... Się Przeklika przeklikałem się przez niego i to też jest zupełnie osobna rzecz, to znaczy historia fabuła jest taka sama, ale sceny są zupełnie inne niż w tym nowym Fate State Night więc jest znaczy, to inne studio odpowiedzialne z tego co widzę więc. jest inaczej narysowane inaczej pocięte, znowu walki są i mają inną choreografię inny sposób prowadzenia historii, na narrację to jest ta sama historia, ale opowiedziana właściwie w trzy różne sposoby, co bardzo mi się podoba. tam swój sposób, ale nie wiem, czy mam tyle zaparcia, żeby poznać wszystkie trzy. Myślę, że jak skończy się seria TV, to może się skuszę na film, żeby obejrzeć filmki nowe. Żeby porównać, bo w tej chwili nie wiem, czy po prostu podjąłbym się ze spoilowania sobie całych 20 N odcinków, po prostu filmem jednym, który trwa po, po, nieco ponad półtorej godziny. Może będzie też jakieś samary od studia, jak oni się nazywali, już zgubiłem się w moich zakładkach. No i sobie na Wikipedii, że to Aniplexu. studio, które tworzy Fight State Night, zapowiedziało też, że stworzy filmki nowe odnośnie trzeciej ścieżki, bo w grze jest jeszcze trzecia alternatywna historia. Więc będzie jeszcze trzeci raz to samo w wersji kinowej. Tylko z trochę innym zakończeniem, bo ponoć każda z tych ścieżek ma totalnie inne zakończenie. Więc one w którymś tam momencie się rozchodzą. No i dobrze, bo mają pomysł, żeby dobrze wykorzystać ten świat. To jest troszeczkę odgrzewanie kotleta. Umówmy się, no bo zrobimy serię TV, a potem jeszcze troszeczkę zmieniony film kinowy troszeczkę odgrzewanie kotletu. Znaczy to, wszystko. wiesz, no, zależy, zależy jak bardzo to będzie zmienione, tak, ale jeżeli jest niesmaczny od razu, ale to trzeba przyjąć, że on jednak jest odgrzany, tak. Jeżeli otrzymamy coś, co będzie naprawdę niezłe jakościowo, no to czemu, czemu nie? No można i odgrzaną bułę jeść, to prawda. Dokładnie. No, ale mi się sam pomysł alternatywnych wizji, alternatywnych historii bardzo podoba. No, nie ukrywajmy, każdy z nas kiedyś się zastanawiał, co by było, gdyby. No i teraz mamy anime, które nam może pokazać, co by było, gdyby. Poją drogą, gdyby zrobili e, interaktywne anime, w którym byłyby na przykład dwie albo trzy wersje co, co, e, niektórych odcinków, to byłoby dopiero osób. Ale był taki projekt, może nie zanim, ale z jakimś serialem, że głosowało się albo wybierało się zakończenie, czy w wersji na DVD chyba jakiegoś serialu było coś takiego, nie, nie pamiętam co to było, a że na pilocie zaznaczałeś, było pytanie, mhm. czy ona ma wejść do tego pokoju i masz tak, nie, i klikasz lewo, prawo, no jak wchodzi to powiedzmy ginie, jak nie wchodzi to idzie dalej i przeżywa, no coś na tej zasadzie. No, no. Myślę, że to mogłoby być całkiem ciekawe, gdyby było takie właśnie visual novel tylko w formie anime. Ale też były takie książki, że na przykład czytasz, czytasz, też i w zależności od tego, co chcesz, żeby zrobił główny bohater, to musisz przeskoczyć na przykład do strony 74. Widzisz, to... no mówisz o książkach? Nie, nie, nie robimy na przykład teraz trochę jakiegoś takiego powrotu do przyszłości, bo przecież pierwsze takie oldschoolowe gry na przykład miały takie momenty, gdzie właściwie nie było, nie byli w stanie za bardzo zrobić animacji i był opuszczany po prostu filmik. Który... A jak się nazywa ten taki gościu, który jest mega znany z tego, że tworzy te gry, które są tak naprawdę interaktywnymi filmami? Moment, moment, moment. Po, powiedzmy po kolei. Po pierwsze Ty Tomku zacząłeś mówić o książkach, czy produkcjach, które są Choose Your Own Adventure. One to były takie książki kiedyś wydawane, w których rzeczywiście mogłeś sobie wybrać różne ścieżki. I to jest fajne i to jest coś, czego mi brakuje to, to trochę w Visual Novel, bo tam jednak interakcja, ilość wyborów jest mocno ograniczona zwykle. A no te a gry z, używające rzeczywisty filmów, kawałku, jako no, z rzeczywistymi aktorami, trochę umarły, bo w sumie nie pamiętam dlaczego. Po prostu ta produkcja była bardzo kosztowna i w sumie Jakość produkcji była taka sobie. Jakość była taka sobie, ale koszty myślę, że są dużo mniejsze, bo mimo wszystko musisz wynająć, nie wiem, aktorów na miesiąc, żeby coś nagrali. Ale I wiesz, jak masz... chcesz mieć dobrych aktorów na miesiąc? A, no, wiesz, Widzisz. Robert dał Juniora nie, nie wynajmiesz, żeby no właśnie. Ironmana w grze. No tak, trochę, trochę, no. o czym my mówiliśmy? Odlecieliśmy, odlecieliśmy, byliśmy bliscy zakończenia odcinka, po czym przyszło zawsze kilka Mała kolejnych dygresja tematów. na koniec. No, a, no na właśnie, końcu. a propos chciałem powiedzieć, że dlatego tak bardzo mi się podobało to Zabij Tą Księżniczkę, czyli gra, która się nazywa Long Live The Queen. To jest dokładnie wszystko to, czego bym chciał od Visual Novel, tylko w takiej skondensowanej formie. Jakby to miał zajebistą fabułę i dużo wydarzeń, i dużo postaci i wybierałoby się z kim się jeszcze rozmawia i te wszystkie statystyki tej księżniczki miałyby jakiś wpływ na, nie wiem, opcje dialogowe, to by była najlepsza gra ever. Tomku, ale wiesz, że właśnie opisałeś y no, nie wiem, Baldur's Gate, Oba, Icewind Dale'a i parę innych znanych tytułów. Ale tam nie ma obrazków, tam trzeba chodzić. A ja chcę tylko czytać, klikać i zaznaczać statystyki. Nie a... chciałbyś, chciałbyś RPG, ale takiego skondensowanego takiego forumowego RPG. I tym ciekawym akcentem kończy, skończymy ten dzisiejszy piąty odcinek. Do A zobaczenia za tydzień. Pamiętam, który odcinek nagrywam. W końcu zapamiętam. W końcu. No, trzymajcie się. Na razie. Na razie.